Się z myślami, gubię, gubię się z myślami, się z myślami. Gubie się z myślami, gdzieś się z myślami. się z myślami, gdzieś pomiędzy pytaniami: Co i jak, i dlaczego, na co, po co moje ego? Się na nowe otwiera, tak jak oczy i usta, by coś nowego poznać. Nowe rzeczy, nowe gusta. Nowy świat, który stoi przede mną otworem. Myślę czasem o tym, kiedy sobie siedzę wieczorem. Kiedy w głowie się robi. To dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze Wstawać kiedy upadnę wrogów jak kartkę podrze Dotrzeć do wielu ludzi z moim nowym przekazem Nowe treści wyrażać, powtarzać raz za razem Słowa tkwiące głęboko gdzieś w moim sumieniu. Chociaż wszystko ulatuje i umyka w okamgnieniu, gdzieś w pragnieniu, sumieniu, gdzieś w marzeniu, westchnieniu, gdzieś w istnieniu. Umyśl za myślą się splata Tworząc warkocz moich wewnętrznych fascynacji Nie chcę więcej tego gubić, zero, zero takich akcji Chcę dziś mówić do ciebie, chcę być ufał moim słowom Chociaż myślak zagubiony pozostaje zawsze sobą Może czasem z głową w chmurach, ale zawsze stabilny Choć nie radzę sobie czasem, jednak pozostaje silny Mocny w postanowieniach i swoich zasadach Czysty jak kropla wody, a nie w brudnych układach W moich wadach czasem poszukuję też i zale. Chociaż wiem, że w mojej głowie nie odszukam ich wcale